Operacja Polska NKWD 1937-1938 rok. Czy dziura w naszej pamięci? O tym w kolejnej odsłonie opowieści pod hasłem Węzły Polskiej Pamięci cyklu Historia Żywa. 11 sierpnia 1937 roku sowiecki Komisarz Spraw Wewnętrznych Nikołaj Jeżow wydał zatwierdzony przez Stalina rozkaz 00485, rozpoczynający operację polską. Operacja Polska była największą z operacji narodowościowych zrealizowanych w Związku Sowieckim przed II wojną światową. Funkcjonariusze NKWD zamordowali ponad 100 tysięcy Polaków zamieszkałych w Związku Sowieckim a drugie tyle wywieziono do Kazachstanu i na Syberię. Historycy mówią o narodzie rozstrzelanym, o mordzie taśmowym. NKWD wyszukiwało Polaków nawet w książkach telefonicznych. Rozstrzeliwano także polskich komunistów. Kategoriami przewinienia były określenia polski kontrrewolucjonista, wróg Związku Sowieckiego, polski kułak, piłsudczyk, aktywny działacz katolicki, członek POW. Dlaczego w końcu lat 30. ubiegłego wieku Sowieci dokonali takiego ludobójstwa? Przecież jeszcze kilka lat wcześniej Polacy zostali objęci dekretem Stalina o korienizacji, powrocie do korzeni narodów uciskanych przez carat. Powstały rejony narodowe, tak zwana Marchlewszczyzna na Ukrainie w 1925 roku i Dzierżeńszczyzna na Białorusi w 1932 roku. Jaka była, jaka jest obecna wiedza o operacji polskiej, o tym sowieckim mordzie? Czy opinie o mozolnym przebijaniu się tej historii do powszechnej świadomości o luce czy dziurze w pamięci są słuszne? Rosyjski dysydent historyk Nikołaj Iwanow obliczył, że Polak w 1937 roku stawał 36 razy częściej przed plutonem egzekucyjnym niż sowiecki obywatel innej narodowości.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 to pytanie pojawiło się także w mojej wyobraźni, kiedy poznałem początek prawdy o tej zbrodni. Wiedzieliśmy, no nie chcę powiedzieć wszyscy, ale wiedzieliśmy w bardzo dużej części społeczeństwa polskiego przed jeszcze 1989 roku, że było coś takiego jak Katyń. Jedni temu oczywiście oficjalnie zaprzeczali, inni po cichu potwierdzali, ale wiadomość, że była taka sprawa, jak los polskich oficerów, którzy znaleźli się w niewoli sowieckiej w 1939 roku, taka wiadomość niewątpliwie była zakorzeniona dość szeroko w społecznej świadomości, pamięci. Natomiast wokół zbrodni kilkukrotnie większej w skali, jaka miała miejsce kilka lat wcześniej na terenie samego Związku Sowieckiego, panowała absolutna cisza. Dlaczego? Rzeczywiście to słowo ciśnie się na usta. Pierwsze informacje na ten temat zaczęły pojawiać się kilka lat, dopiero kilka lat po 91 roku, po rozpadzie Związku Sowieckiego. Był to efekt pracy rosyjskich historyków i trzeba koniecznie te nazwiska przywołać z największym szacunkiem i wdzięcznością historyków ze Stowarzyszenia Memoriał, powołanego w 88 roku w czasie tzw. pieriestrojki na fali głosności jeszcze w Związku Sowieckim, czyli stowarzyszenia ludzi, takich można powiedzieć aktywistów pamięci lokalnej, którzy w różnych miejscach Związku Sowieckiego postanowili zbierać świadectwa, kompletować dane o skali zbrodni reżimu stalinowskiego, a wcześniej leninowskiego, na ludności Związku Sowieckiego i wśród owych zbrodni, do których zaczęto docierać taką właśnie można powiedzieć na początku półamatorską pracą lokalnych aktywistów pamięci, Dotarto w końcu z początkiem lat 90. do pierwszych informacji z archiwów wydobytych, a potem także śledzonych już w różnych miejscach konkretnie, gdzie realizowana była z największym natężeniem owa Operacja Polska NKWD, zaczęto docierać do dowodów, do śladów, które zaczęły składać się w końcu na obraz przerażający, przerażający podwójnie, bo jest to największa operacja ludobójcza. Na kontynencie europejskim, przed Holokaustem, w każdym razie, jeśli idzie o pojedynczy rozkaz, nie ma drugiego takiego rozkazu, który by się zachował i na podstawie którego zamordowano by tyle osób, ile rozkaz, który przytoczyła pani redaktor na początku audycji, rozkaz 00485. 111 tysięcy osób rozstrzelanych w ramach tej tzw. polskiej operacji NKWD. Głównie mężczyźni. Tak, za chwilę będziemy mówili. Teraz jeszcze przez chwilę próbuję odpowiedzieć dlaczego. Dlaczego zapomnienie tak głębokie zaległo wokół tej sprawy. No, była to oczywiście kwestia całkowicie tajna, jeśli idzie o sam rozkaz i rozkazy wykonawcze idące w ślad za nim. I to właśnie dopiero w latach 90. prace Aleksandra Gurianowa, Nikity Pietrowa. Tych dwóch w szczególności historyków trzeba wymienić z memoriału ujawniły te podstawowe informacje i w ślad za nimi poszli inni. Też te nazwiska chcę przypomnieć, bo jeżeli mówimy o węzłach pamięci, to trzeba koniecznie z szacunkiem przywoływać tych, którzy te złe węzły pamięci próbują rozplątywać, próbują docierać do prawdy historycznej o tym, co zbrodniarze chcieli na zawsze ukryć. A więc poza wymienionymi historykami rosyjskimi, można zresztą inne nazwiska rosyjskich historyków tutaj wymienić z memoriału, choćby wydany został osobny tom na temat operacji polskiej realizowanej na Kubaniu, czyli to jest południowo-wschodnia część Rosji Europejskiej, kraj krasnodarski, tam 2000 tysiące Polaków zostało rozstrzelanych i też historycy z tamtego regionu przygotowali osobny tom, są oczywiście także historycy ukraińscy, gruzińscy, którzy dokumentują te zbrodnie na Polakach, realizowaną również w innych republikach sowieckich. I są wreszcie historycy zachodni. Tutaj w szczególności chcę wymienić historyka amerykańskiego, japońskiego pochodzenia Hiroaki Kuromiye, którego książka Głosy Straconych jest jedną z najbardziej wstrząsających, myślę, w całej literaturze poświęconej systemom totalitarnym. Tak bym to ujął. A wstrząsa taką metodą, jaką obrał amerykański historyk, bo jest to po prostu opis wybranych losowo przez niego kilkudziesięciu przypadków z tych dziesiątków tysięcy, które przechowały się na terenie Ukrainy, bo na Ukrainie wciąż istnieje dostęp do dokumentów organów bezpieczeństwa Związku Sowieckiego, więc można tam właśnie zajrzeć do owych teczek śmierci. I tak właśnie wybrał kilkadziesiąt takich przykładów kobiet rozstrzelanych. Kobiet znacznie rzadziej, tak jak pani redaktor już zasugerowała, były ofiarami, ale także były ofiarami jak najbardziej, także były rozstrzeliwane w tej operacji. I to właśnie zaintrygowało kuromię na tej podstawie postanowił tych właśnie kobiecych przykładów szukać. I każdy z nich opisał detalicznie, jak to wygląda w rękopiśmiennej wersji zeznania, a jak w przepisanej na maszynie. Zazwyczaj ta przepisana na maszynie to już była taka wygładzona, taka jak chciała władza zwierzchnia. Natomiast bliżej prawdy jesteśmy w tych rękopiśmiennych zeznaniach spisywanych w czasie torturowania ofiar zabranych nagle z domów do więzień NKWD. No, jest to... Tak wstrząsające naprawdę to, jak te ludzkie losy zostały przecięte jedną decyzją, jednym rozkazem podjętym w gabinecie na Łubianca, a właściwie w gabinecie na Kremlu, bo to rzecz jasna Stalin był inicjatorem tej operacji. To rzeczywiście jest no, jeden z takich szczególnie wstrząsających dokumentów zbrodniczego systemu. Mówi pan profesor o osobach, które ujawniły światu opisały wydarzenia związane z operacją polską NKWD, dokonaną na rozkaz Stalina w końcu lat 30. ubiegłego wieku. Jak znacząca to grupa tych osób, historyków, jak wielu można wymienić? Można wymienić, już dokończę wymienianie tych najważniejszych osób dokumentujących zbrodnie. Operacji Polskiej NKWD, Norman Najmark, profesor Uniwersytetu Stanforda, który wydał taką książkę Stalin's Genocides, ludobójstwa Stalina, gdzie właśnie to ludobójstwo na Polakach wymienia na pierwszym miejscu jako największe ludobójstwo dokonane przed II wojną światową. W Związku Sowieckim pojedynczy, że tak powiem, akt tak zorganizowanej zbrodni czy prace już oczywiście historyków polskich, wspomnianego Mikoła Iwanowa, historyka pochodzenia rosyjskiego, tak jak pani redaktor przypomniała, ale od lat pracującego, od bardzo dawna w Polsce, we Wrocławiu i w Opolu. Od lat 80., dysydent radziecki. Tak, no warto może przypomnieć, że Mikołaj Iwano był jednym z współinicjatorów przesłania pierwszego zjazdu Solidarności do robotników Europy Wschodniej, tego tak ważnego aktu, dokumentu pierwszej Solidarności ale pozostając przy operacji polskiej chcę jeszcze wymienić wspomnianego już Tomasza Zomera czy redaktorów kilku tomów wydanych przez IPN, głównie z materiałów ukraińskich, a także gruzińskich, gdzie dostęp do tych materiałów istnieje nadal. Czy wreszcie niesłychanie wstrząsające relacje, które zebrał profesor Głębocki z operacji polskiej wykonanej w Leningradzie. Tam było 50 tysięcy Polaków w Leningradzie, z których w operacji polskiej zamordowano 7,5 tysiąca. A w ramach innych operacji łącznie można szacować, że około 11-12 tysięcy Polaków zostało zamordowanych w tych latach 37-38 no ludności liczącej poniżej nawet 50 tysięcy w Leningradzie ludności polskiej. Ym, no, powstaje pytanie, dlaczego nie wiedzieliśmy o tym? Dlaczego wcześniej nie było o tym żadnych relacji? To właśnie jest dowód na skuteczność, na efektywność systemu zbrodni. Oczywiście na szczęście czasową tylko skuteczność, no bo dzisiaj już wiemy, ale przez kilkadziesiąt lat udawało się schować te zbrodnie. Po pierwsze poprzez naturę systemu sowieckiego, gdzie nie było żadnego dostępu do źródeł historycznych na ten temat. Po drugie ze względu na stopień izolacji. Związku Sowieckiego w czasach Stalina w latach 30. od świata zewnętrznego. Przecież były polskie poselstwa, pamiętajmy, znaczy polskie placówki konsularne i docierały bardzo głuche ślady o tym, ślady tego, że no znikają obywatele sowieccy polskiego pochodzenia, bo przecież na placówki dyplomatyczne polskie w Kijowie na przykład przychodzili niekiedy przedstawiciele tej polskiej mniejszości i zresztą wszyscy ci, którzy w jakimkolwiek momencie pojawili się w polskich placówkach dyplomatycznych zostali rozstrzelani właśnie w operacji polskiej NKWD. A więc, jakie ślady, jakie się docierały do polskich służb konsularnych, dyplomatycznych, ale no, były one niesprawdzalne. Nie bardzo było wiadomo, jak można w ogóle dojść do tego, co się dzieje z Polakami. Można się było domyśleć, że coś strasznego a jednocześnie państwo polskie, niepodległe państwo polskie w imię utrzymywania, powiedziałbym, względnie stabilnych, nie nazwałbym ich inaczej, stosunków ze Związkiem Sowieckim, z którym obowiązywała przecież umowa, układ z lipca 32 roku, mająca być przeciwwagą dla umów z Niemcami z kolei, państwo polskie nie było zainteresowane rozgrzebywaniem tej rany, której skali nie, nie znano, prawda? I dopiero właśnie upadek Związku Sowieckiego Pozwolił zobaczyć pierwsze ślady tej zbrodni, a pamiętajmy też, że nasza pojemność, powiedziałbym tak niezgrabnie może, pojemność naszej wrażliwości na cierpienia, na wielkie rany, wielkie traumy wynikające z historii XX wieku jest ograniczona. Mieliśmy Katyń, mieliśmy Wołyń i spór czasem nawet tych dwóch pamięci, która ważniejsza, i w związku z tym, jakby już brakowało miejsca, gdy idzie o te zbrodnie, które ze wschodnim agresorem się wiązały, brakowało już miejsca na przypomnienie tej zbrodni, o której nikt nie, nie mówił, nie upominał się, bo w odróżnieniu od Katynia i w odróżnieniu od Wołynia nie było żadnej wspólnoty żałoby, jak się to mówi. Dlaczego? Bo... Rodziny katyńskie przetrwały, zamordowano oficerów, ale potem rodziny przechowywały tę pamięć, kiedy nie mogły się publicznie upominać, dziesiątki tysięcy ludzi przechowywały taką rodzinną pamięć o zbrodni katyńskiej, szeroko rozumianej. Zbrodnia wołyńska, chociaż dokonana ze szczególnym okrucieństwem i z próbą wymazania całych wsi nawet, także pozostawiła obszerną grupę, którą można nazwać wspólnotą pamięci tej zbrodni. Inni ludzie z tych kresów, którzy ocaleli lub mieli szczęście nie znaleźć się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze i uniknęli tej rzezi, także przechowali tę pamięć w Polsce. Tymczasem system sowiecki w odniesieniu do swoich obywateli polskiego pochodzenia był doskonale szczelny. Zamordowani głównie mężczyźni, dorośli mężczyźni, praktycznie rzecz biorąc co drugi mężczyzna. Polskiego pochodzenia został zamordowany w ramach tej operacji. Nie wiemy, gdzie są groby, a rodziny wysyłano, jak wspomniałam, do Kazachstanu i na Syberię. I ślad po nich tak, też ginął. Po, po rozkazie 00485, zaraz następny rozkaz 00486 dotyczy właśnie żon i dzieci. Żony i dzieci wysłać na Syberię, szeroko rozumianą, a więc przede wszystkim obejmującą także północny Kazachstan, dzieci do specjalnych domów opieki w cudzysłowie, gdzie ulegały wyniszczeniu fizycznemu, a w każdym razie wynarodowieniu, tracąc jakikolwiek związek z, z pamięci, emocji ze swoimi rodzicami. W tym sensie ta zbrodnia jest wyjątkowa i tym bardziej ona moim zdaniem zasługuje na przypominanie, bo tak bardzo została zapomniana. Ci ludzie są tak bezsilnymi ofiarami. To właśnie jest powód, dla którego koniecznie należy ją przypominać. W ostatnich latach oczywiście ta sytuacja się zaczęła poprawiać dzięki publikacjom naukowym, o których już wspomniałem. I także dzięki uznaniu tej zbrodni przez polskie państwo za godną upamiętnienia, przypominania, pojawiły się pierwsze pomniki. Na razie, o ile mi wiadomo, niewielkie dwa pomniki znajdują się w Sokołach, w województwie podlaskim i w Koło Brzegu ale właściwie nie ma nadal żadnego filmu na ten temat. Tymczasem no, zamiast, powiedziałbym, nawiązania do tej pamięci, próby rozdrapania tej rany, która jeżeli się zabliźniła, to błoną najpodlejszego za, zapomnienia. Mamy do czynienia z próbami relatywizacji tej zbrodni. Wstrząśnięty jestem, kiedy słyszę historyków, którzy mówią, nie, to nie było może tak dużo, bo przecież wśród tych 111 tysięcy 71 rozstrzelanych nie wszyscy byli Polakami, jakaś część to byli inni ludzie. No to jest tak niezgodne jednocześnie z prawdą historyczną uproszczenie, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że w innych operacjach, które wtedy były przeprowadzane na mniejszościach narodowych, z kolei ginęli Polacy, na przykład w operacji niemieckiej, w której rozstrzelano drugiej co do wielkości około 40 tysięcy ludzi, też jest kilka tysięcy Polaków i podobnie w innych operacjach w innych nie tylko w 1937 ósmym roku akcjach prześladowania Polaków za sam fakt bycia Polakami ginęły tysiące naszych współrodaków czy nie mamy wobec tego obowiązku elementarnego obowiązku przypominania prawdy o tej zbrodni zamiast jej relatywizowania zamiast jej przykrywania. Myślę, że to jest jakiś apel, który z całą siłą trzeba przywoływać i te dwa pomniki czy pomniczki, dobrze, że są, na pewno sprawy pamięci o tej zbrodni nie rozwiązują. Gościem radiowej jedynki jest profesor Andrzej Nowak. Po sztormach, burzach, na wołnicach na dwóch liśniaczych zamieszkałem w skałach. Trzymam się obu w ciszy i zawiej, skały rozpaczy i skały nadziei. Obie stare i obie rzeźbione, siłą żywiołów, nieświadomych znaczeń. Skałą rozpaczy, nadzieje stracone, skałą nadziei, przetrwane rozpacze. Po sztormach, burzach, na wolnicach szkwałach, na dwóch liśniaczych zamieszkałem w skałach. Od świtu do zmierzchu, od zmierzchu do świtu, na skalę grozy i skalę zachwytu.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 obie lekarstwem przeciw nudzie ducha, obie modlitwy godne i przekleństwa. W skale szaleństwa, rozsądku, grań krucha, w skale rozsądku, jaskinie szaleństwa. Po sztormach, burzach, na wolnicach, trwałach, na dwóch bliźniaczych zamieszkałem w skałach. Jedna dla drugiej lustrem i wyrzutem, a przecież z jednej energii wyklute Łączy je w głębiach niewidoczny korzeń, którym natrwałe w sedno bytu wbite. Tam, gdzie rozsądek rozpaczą i grozą, nadzieja szaleństwem, szaleństwo ze chytem. Słuchają Państwo programu pierwszego Polskiego Radia z Warszawy. Historia Żywa. Raz jeszcze przypomnę historyka Nikołaja Iwanowa, który obliczył, jak powiedziałam kilka chwil temu, że Polak w 1937 roku stawał 36 razy częściej przed plutonem egzekucyjnym niż sowiecki obywatel innej narodowości. Musimy tę historię przywoływać, musimy o tej historii i tym okrutnym mordzie pamiętać. Jaki on miał w szczegółach, panie profesorze, przebieg? Powiedział pan, że rozstrzeliwano głównie mężczyzn. Mówi się, że metodą katyńską, oczywiście Katyń był później, ale chodzi o strzał w tył głowy. Tak było? No może przypomnijmy najpierw, jak funkcjonował cały ten system zbrodni. Otóż... Po wydaniu rozkazu w Moskwie podpisanego przez Jeżowa i zatwierdzonego, czyli przez szefa NKWD i zatwierdzonego przez biuro polityczne, czyli przez najwyższą władzę państwową, NKWD rozpoczyna akcję polegającą na tym, co znamy z gospodarki planowej, socjalistycznej z czasów PRL, to znaczy wyznacza się kwoty na poszczególne oddziały NKWD. Tu musicie aresztować tyle, tam musicie aresztować tyle, Wiadomo, jakie kategorie mają być aresztowane, ale jak zabraknie w waszym obwodzie to szukać. z danej kategorii, to dodać kogoś innego. No po prostu plan musi być wykonany i występuje jeszcze zjawisko też znane z tej gospodarki, która w Polsce została zaszczepiona. Na szczęście nie w tym systemie zbrodni. Do takiego poziomu zbrodni nie, nie doszliśmy w systemie stalinowskim w Polsce. To znaczy wystąpiła rywalizacja między, między poszczególnymi obwodowymi komórkami NKWD o to, kto przekroczy plan bardziej. No bo można przekroczyć plan, prawda? I dopiero Stalin ten karnawał morderstwa przerywa w końcu 38 roku, kiedy zostaje w końcu rozstrzelany także sam Jerzów. Ale wracając do samej operacji, jak ona była realizowana. Otóż był to tak zwany porządek albumowy, to znaczy sprawy Rozpatrywane na podstawie tej ogólnej dyrektywy rozkazu 00485, czyli tropić Polaków, tych byłych jeńców z 20 roku, księży, tych, którzy mieli jakiekolwiek kontakty z polskimi placówkami dyplomatycznymi, a ostatecznie wszystkich Polaków. Nawet ostatecznie polskich się. komunistów. Tak, na końcu to była ostatnia grupa prześladowana. Najczęściej się ją przywołuje, ale w istocie no, darowano im jeszcze kilka miesięcy życia, można tak powiedzieć, bo byli ostatnią grupą likwidowaną w ramach tego oskarżenia o polskość. Otóż robiono to w ten sposób, że do poszczególnych obwodów NKWD docierały takie właśnie dyrektywy i następnie mając dokładną statystykę mieszkańców i rozpoznanie mieszkańców w danym obwodzie ustalano liczbę, którą trzeba aresztować i rozpatrywano te sprawy nie w porządku żadnym sądowym, tylko rozpatrywane one były przez tak zwane dwójki w składzie szef obwodowego zarządu NKWD i prokurator danego obwodu. W praktyce dwójka tylko przeglądała opis sprawy sporządzony przez śledczego, takiego któremu doprowadzono, prawda, enkawudyści doprowadzili danego nieszczęśnika czy nieszczęśniczkę po brutalnym przesłuchaniu chodziło o to taka była dyrektywa, żeby to sam oskarżony złożył na siebie donos. Nie, nie szukano żadnych dowodów winy, tylko oskarżony powinien przyznać się, że na przykład współpracuje z polskim wywiadem, albo z jakimś innym wywiadem, albo nie donosi w porę o znanych sobie przypadkach polskich agentów i tak dalej i tak dalej. Do tego sprowadzało się przesłuchanie, kiedy uzyskano tego rodzaju zeznanie. A nie zawsze uzyskiwano. To właśnie, co wydobył Kuromija w tych rękopiśmiennych świadectwach z tortur i zeznań, widać, że niektórzy do końca opierali się takiemu fałszywemu samooskarżeniu. I tak nie uratowało to ich losu. Ale właśnie ostatecznie kończyło się to przydzieleniem do kategorii pierwsza rozstrzelanie, druga pięć do dziesięciu lat łagru. Przypomnijmy, że w operacji polskiej NKWD aresztowano mniej więcej 144 tysiące ludzi. 111 tysięcy 71 zostało rozstrzelanych, około 28 tysięcy zostało właśnie przydzielonych do tej drugiej kategorii, czyli do łagru, a tylko 4 tysiące na 140, prawie 4 tysiące zostało wypuszczonych z więzienia. No więc widać jaki był stopień represywności tej operacji. Chodziło o zabijanie, właściwie chodziło o zabijanie. Później zastąpiono dwójki trójkami, to znaczy dodano poza szefem zarządu NKWD i prokuratorem danego obwodu jeszcze sekretarz obwodowego komitetu partii WKPB. I takie trójki decydowały o losie ludzi. Następnie wklejano do specjalnego albumu Krótki raport z danej sprawy i tak, takie albumy, prawda, zatwierdzano następnie do egzekucji błyskawicznie, albumy mogły zawierać kilkaset nawet wyroków śmierci i takie albumy gromadzono, no, jako cały dowód, całą dokumentację spraw, w których kończyło się życie, w sumie jak można szacować, stu kilkudziesięciu tysięcy osób. Zatem w bardzo dojmujący, dosadny sposób używa się określeń o rozstrzelaniu narodu oraz określenia, które mówi o mordzie taśmowym, panie profesorze. Tak, można skutki tego szacować statystycznie, chociaż statystyka jest najbardziej nieludzkim w istocie sposobem podejścia do takiej zbrodni, bo każdy z tych numerów Każda z tych liczb, która wyniknie ze statystyki, to jest pojedynczy, żywy człowiek z rodziną, najczęściej także zniszczoną przez tę operację, wysłaną gdzieś na Sybir czy do Kazachstanu. Można ocenić tak statystycznie w sposób porównujący wyniki spisu powszechnego ze Związku Sowieckiego z 26 i 39 roku. W tych latach właśnie przeprowadzono takie dokładne spisy powszechne z kategorią narodowość. I o ile w tym pierwszym spisie z 1926 roku było blisko 900 tysięcy mieszkańców zakwalifikowanych jako pochodzenia polskiego w Związku Sowieckim, o tyle w tym spisie z 1939 roku było ich tylko nieco ponad 720 tysięcy. Przy bardzo dużym przyroście naturalnym wtedy występującym to oznacza, że ubyło no, co najmniej około 200 tysięcy osób między 26 a 1939 rokiem. Lat przed operacją Polską, panie profesorze, Polacy zostali objęci dekretem Stalina o korienizacji, o powrocie do korzeni narodów uciskanych przez Sarad, bo tak jak wspomniałam, powstały te dwa rejony narodowe Marchlewszczyzna na Ukrainie, to jeszcze było w latach dwudziestych, i Dzierżeńszczyzna już na Białorusi na początku lat 30. Właściwie skąd nagle zmieniono front działania i dokonano takiego ludobójstwa? Polacy nie dawali się wziąć pod but? Polityka koreanizacji była ogólną polityką jeszcze w ostatnich miesiącach życia Lenina zainicjowaną, zgodnie z którą po prostu komunistyczna ideologia miała dotrzeć do wszystkich narodowości Związku Sowieckiego w ich lokalnym, że tak powiem, języku. Stąd właśnie pomysł utworzenia Związku Sowieckiego jako federacji, z różnymi narodowościowo republikami, także republikami obwodowymi, autonomicznymi. I na tej zasadzie także dołączono do kategorii tych narodów, które mają prawo do nauczania we własnym języku, nauczania komunizmu. Chodziło o to, żeby szybciej dotrzeć z przekazem komunistycznej ideologii. Zostali objęci tą kategorią także Polacy. I w 26 roku właśnie utworzona została w ten sposób Marchlewszczyzna, czcząca imię Juliana Marchlewskiego, komunisty, działacza sowieckiego, polskiego pochodzenia, zresztą brata rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitnego chemika. Te rodziny się czasem tak dzieliły. No podobnie jest zresztą z Dzierżyńskim, którego większość rodziny też Przecież była jak najbardziej wierna Polsce niepodległej, a Dzierżyński właśnie dał imię po swojej śmierci, oczywiście w 1926 roku. Sześć lat po tej śmierci, w 1932 roku został utworzony obwód na Białorusi wokół miasta Kojdanów zwany Dzierżyńszczyzną. Oba obwody miały no, mniej niż, czy około 50 tysięcy mieszkańców. Każdy ze zdecydowaną większością polskiej ludności miały polskie szkoły, polskie instytucje kulturalne. Polskie oczywiście w sensie języka, bo całkowicie sowieckie, komunistyczne, gdy idzie o ideologię. Ten program został przerwany nie tylko wobec Polaków, ale wobec innych narodów w momencie, kiedy Stalin zaczął przygotowywać kraj do wojny globalnej. I jako pierwszy, powiedziałbym, naród do ukarania, to jest metafora użyta przez profesora Mikołaja Iwanowa, pierwszy naród ukarany w jego monografii poświęconej tej tragedii. Otóż jako pierwszy naród do ukarania wybrani zostali Polacy ze względu na położenie strategiczne. No, wojna miała toczyć się na zachodzie, z zachodem. prawda? Pierwszym wrogiem na zachodzie dla Stalina była Polska. Każdy Polski, polskiego pochodzenia, mieszkanie Związku Sowieckiego został wobec tego potraktowany jako piąta kolumna, używając z kolei niemieckiego pojęcia, wtedy także spopularyzowanego, czyli potencjalny agent wroga, agent Polski, z którą za chwilę będzie toczyła się wojna. I tak na zasadzie zbiorowej odpowiedzialności Właśnie odpowiedzialności za przewidywaną zdradę, nie rzeczywistą, ale przewidywaną zdradę interesów Związku Sowieckiego została wykonana ta bezprecedensowa operacja ludobójcza na Polakach polskiego pochodzenia w Związku Sowieckim. Powiedział pan profesor operacja ludobójcza, ludobójstwo. Czy tak to jest też postrzegane nie tylko w świecie historyków, badaczy czy ludzi, którzy poszukują prawdy? Czasem ten termin bywa krytykowany w odniesieniu do różnych wydarzeń, czasem słusznie, bo nie każda masowa zbrodnia może być tak nazwana zgodnie z definicją przyjętą w końcowej fazie II wojny światowej i po II wojnie światowej przez wybitnego polskiego prawnika żydowskiego pochodzenia Rafała Lemkina. Ale gdy idzie o operację polsko NKWD, termin ludobójstwo pod każdym względem spełnia te definicyjne cechy owego pojęcia. Chodzi bowiem o wyeliminowanie całej grupy narodowościowej lub istotnej jego części. Jeżeli zamordowano przynajmniej jedną piątą, a to jest minimalny szacunek, wszystkich Polaków, którzy mieszkali w Związku Sowieckim, to niewątpliwie w tym chodziło głównie o dorosłych mężczyzn, którzy odgrywali także w systemie sowieckim role społeczne istotne. To miało na celu zniszczenie tej grupy narodowościowej zgodnie z intencją Stalina. Taka była też jego intencja, zniszczyć Polską Grupę Narodowościową w Związku Sowieckim potraktowaną w całości jako wroga agentura. W tym sensie pojęcie ludobójstwa jest nie tylko usprawiedliwione, ale bezdyskusyjnie powinno być tutaj przyjęte. Przyjmują go zresztą wcale nie tylko polscy badacze, ale tak jak już wspomniałem w swojej zwięzłej syntezie Norman Najmark, cieszący się wielkim autorytetem amerykański badacz. Komunizmu z Uniwersytetu Stanforda określa operację polską NKWD w książce Stalin z Genocides, ludobójstwa Stalina jako najważniejszy, najbardziej drastyczny przykład ludobójstwa wykonanego przez reżim Stalina przed 1939 rokiem. W ciągu dwóch lat NKWD wymordowało ogromną rzeszę Polaków zamieszkałych na terenie Związku Sowieckiego. Powiedział pan profesor, że Stalin nagle przerwał operację polską w 1938 roku. Dlaczego ją przerwał? Bo nie wszyscy Polacy zginęli. Właściwie zostało z dorosłych mężczyzn naprawdę bardzo niewielu. W tym sensie operacja po prostu spełniła swoje zadanie. Kobiety i dzieci w dużej części zostały wywiezione, wyrwane z korzeniami. Właśnie skoro już ta metafora korienizacji się tutaj pojawiła, to operacja polska służyła wyrwaniu z korzeniami polskości tam, gdzie ona była na kresach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej i w tym sensie można powiedzieć operacja została zrealizowana i Stalin odtrąbił jej zakończenie. Nie, nie zmienił polityki, tylko stwierdził że zadanie wykonane. To był czas, kiedy Stalin już kończył operację Wielkiego Terroru w całości i ostatnią grupą likwidowaną w ramach tej operacji byli wykonawcy Wielkiego Terroru na czele z Mikołajem Jeżowym. Jestem pod wrażeniem filmu dotyczącego jednego z korespondentów prasy zachodniej. Ten film, przypomnę, zrealizowała Agnieszka Holland. To rzeczywiście znakomity film. Tak, i to film zatytułowany Obywatel Jones. Główny bohater to walijski dziennikarz Garrett Jones, który chciał opisać taką gwałtowną modernizację Związku Radzieckiego w latach 30. ubiegłego wieku. I by bardzo gruntownie zbadać sprawę, zdecydował się tam pojechać. Jednak w w marcu 1933 roku odbył pieszą wędrówkę po wsiach Ukrainy i zastał tam głód na kolosalną skalę. Jones był jednym z nielicznych obcokrajowców, którzy byli bezpośrednimi obserwatorami wielkiego głodu na Ukrainie, a wielki głód pochłonął według różnych szacunków od 3 do 6 milionów ofiar. Oczywiście, produkcja dotarła też do szerokiego kręgu. Tak, i świat dowiedział się o opresyjności państwa Stalina. Czy taki film powinien także powstać o operacji polskiej? Myślę, że podobnego filmu nie dałoby się zrealizować, a to dlatego, że nikt nie wiedział o tej zbrodni. Nie było takiego dziennikarza, który by się dowiedział o tej zbrodni i mógł ją zobaczyć, mógł przekazać prawdę o niej, kiedy ona była realizowana. Ale myślę, że zupełnie inaczej zrobiony film a równie wstrząsający, czy, czy bardziej nawet wstrząsający mógłby powstać, gdyby tylko znalazł się reżyser i, no, także powiedziałbym, zainteresowane wsparciem takiej produkcji ośrodki finansowe, które chciałyby po prostu upomnieć się o współczucie dla ofiar najbardziej zapomnianych. Polskie Radio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 Boo.